Górski sen. Drewniana chata, góry wokół, tuż obok woda rwie w potoku. Otwarte okna, noc majowa, słucham, zgaduję, płyną słowa. Czyjś szept od gór podąża ku mnie, deszcz, wiatr czy może górski strumień. Prawie już we mnie senna próżnia, zapadam, błądzę, nie rozróżniam, Cień w kącie się jak kocur pręży, Spełnił się w noc tę wreszcie księżyc. Pojąłem wówczas skąd te tony. Z gór spływał na mnie mech zielony, Doliną snu po górskim zboczu Zakrył kołderką i snem zmroczył.